Zaczynamy przedział rozmów. Dzień dobry, można? A pewnie, chociaż pana nie znam, a zazwyczaj z nieznajomymi nie jeżdżę. Czasem przychodzi tu taki jeden, trochę głupkowato gada, a przynajmniej czas szybciej leci. To ja z panem zawsze gadam. To pan? Niemożliwe. A co się panu z twarzą stało? I taki pan poobijany? A, bo wypadek miałem samochodowy. I do lekarza poszedłem, a teraz jak pan do lekarza idziesz, to pana tak obstępują, że aż głowa ma. Prostata, proszę pana, refundacja do decyzji NFZ. Hemoroidy, proszę pana, refundacja do decyzji NFZ. Zatwardzenie, proszę pana, refundacja do decyzji NFZ. Co pan powiesz? I niby po co takie zabezpieczenia? No żeby pan był pewien, że uczciwie pieniądze z NFZ pobiera. Na przykład idzie pan do lekarza jest pan ubezpieczony. Ale jak pan wyjdzie z przychodni po 4 godzinach czekania, nie wiadomo, czy się pan ubezpieczenie skończyło. Chciałby pan innych chorych okradać? No nie. No właśnie, i pan minister od spraw wykluczonych też nie chciał, żeby pan szedł na margines społeczeństwa, stając się zwykłym oszustem. I dlatego dodatkowo pana zabezpieczył. A dba o nas ten rząd, panu powiem. No i dba. A ktoś będzie potrzebował szybko leku? Na przykład przeciwbólowego? A młodych ludzi to coś boli? Nie powinno, bo młodzi są zdrowi. A starzy? A starzy to są na emeryturze, to mają dużo czasu. Co im za różnica, czy ich będzie bolało, 3 godziny czy 3 tygodnie? W, no w sumie masz pan rację. A pan mi powie, jak się teraz leki wykupuje? Normalnie. Idziesz pan do lekarza, bada pana, potem dokładnie ostemplowuje i oplombowuje. Chwilę, o oplombowaniu nic pan nie mówił. To pan nie wiesz? Plombują panu organy, żeby pan sobie po drodze do apteki nie przeszczepił na zdrowie. i na darmo refundacji nie wykorzystywał. A panu, co zaplombowali? Ech, daj pan spokój. Żona to jest wściekła na mnie. To, to nawet tam panu plombują? A co pan myślał? I co dalej? Jak pana już oplombują i opieczątkują, to będzie pan mógł iść do apteki i napisać oświadczenie. Jedną rękę kładziesz pan na Biblii, drugą na Konstytucji i podpisujesz panu oczywiście że jesteś ubezpieczony. Potem jest jakieś afterparty, party, szampani, gratulacje, przecięgie wstęgi i możesz pan już wykupić leki. Dobra, dobra, ale jak masz pan jedną rękę na Biblii, a drugą na Konstytucji, zresztą obydwie w gipsie, to czym się pan podpisujesz? No właśnie nie mogłem, bo mam to, czym normalnie się podpisują, zaplombowane. I tych leków pan nie wykupił? Wykupiłem. Wyjęli mi nogę z gipsu i się podpisałem. To miał pan farta, oj miał. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.